Dla Modesta żadna rzecz nie będzie zbyt mała czy godna pogardy. Przyswoi sobie wszystkie. Stosunek Pedra do spraw obrusa i serwety pozostanie na zawsze taki sam niedbały, jak do różnych objawów anarchizmu. Po obu stronach drogi winnice, winnice, winnice. Wysiadamy z Pedrem po winogrona. Nieznacznie, z za jakichś opłotków, wysunęli się uzbrojeni w fuzje chłopi. Nieprzyjemnie tak buszować w cudzych winnicach, ale Pedro mnie uspokaja, że teraz jest wszystko wspólne. Chłopi po przejrzeniu naszych dokumentów nie mają żadnych uprzedzeń. Rozmawiamy. Do kogo należy ta ziemia? Do panów, seniores. Co się stało z panami? Okazuje się, że trochę uciekło. Koło czterdziestu wymordowano, trzydziestu siedzi w więzieniu. Pracują pod strażą. Kiedy ich zatłuczecie? Pyta Pedro: Mamy czas, niech popracują do żniw. Teraz jeszcze potrzebne w polu siły robocze. Nas uderza inny interesujący szczegół: 40 plus 30 i jeszcze kilku. Dużo było tych panów w jednej okolicy. Dopytujemy się o ilość ziemi, jaką posiadali. Okazuje się, że byli to właściciele Fink od 20 do 200 hektarów, że byli wśród nich. I poniżej 20. Pytamy, czy wszyscy powyżej 20 hektarów zostali wymordowani lub wywłaszczeni. Okazuje się, że nie. Chłopi spokojnie tłumaczą, że zabijano wielkich gospodarzy, ale takich, którzy głosowali przeciwko frontowi ludowemu. Kryterium była nie tyle sama zamożność, co względna nawet zamożność, ale w połączeniu z przekonaniami politycznymi. Step zaczyna przegradzać rosnąca przed nami zapora gór, Sierra Morena. Samochód jedzie drogą zupełnie pustą. Czasami rozbite samochody, jest ich moc, znaczą drogę. Moją towarzyszkę zaczyna naraz boleć chory ząb. Jest już po południu, jedziemy przez okolice La Karoliny, prawie pustynne. W La Karolinie nie ma dentysty. Jedziemy dalej. Znowu w innym Pueblo nie ma. Szukamy jeszcze. To tylko samochód i świetne szosy pozwalają przesuwać się tak po kraju. Jest wieczór, gdy z naszego szlaku zjeżdżamy na boczną drogę. Poprzez wydmy i szyby kopalń rudy ołowianej, opuszczone lub nieczynne od czasu rewolucji, sterczące wśród mieniących się błękitnawu sypisk. Dobrze zmierzcha, gdy dojeżdżamy do niewielkiego miasta Linares. Centrum Zagłębia Górniczego. Pytamy Warte o lekarza. Wywołuje to zakłopotanie. Będzie trudno o dentystę. Jak to, w Linares? Tak, mówi milicjant. Istotnie. Jak pamiętam, było dwóch. Ale byli to ludzie Hill Roblesa. Zabiliśmy ich pierwszego dnia. Szczęściem w Linares był jeszcze jeden dentysta, który widocznie nie był zwolennikiem Hill Roblesa i pozostał przy życiu zdobywszy klientelę dwóch swych kolegów dentystów i bodaj dwóch innych, również straconych lekarzy. Robił wrażenie mocno wystraszonego i niepewnego. Linares, jak dowiedzieliśmy się później, było lokalnym centrum rewolucji, dzięki wielkiej ilości górników, może zaś jeszcze bardziej dzięki ciężkim warunkom panującym wśród pracujących zagłębia. Nikt nas nie niepokoił, być może, że podróż samochodem Ministerstwa Wojny z eskortą milicji i dokumentami zapewniła ten spokój. Być może, że zawdzięczaliśmy go i temu, że większość górników poszła już na front do Kordowy. Na rano pojechaliśmy dalej, bardziej na zachód, poprzez ten górzysty i pokryty wielkimi gajami oliwnymi, coraz widoczniejszy kraj Latyfundiów. Byliśmy o jakieś 500 kilometrów od Madrytu. Nie było już tu jednak tak martwo, jak pod La Karoliną. Mijały nas samochody wojskowe, witające nasz podniesieniem ściśniętych pięści. Minęliśmy Bajlen, słynne z kapitulacji wojsk Napoleona. Za Bajlen dał się słyszeć metaliczny, zgłuszony warkot. Modesto zatrzymał maszynę. Duży samolot krążył nad doliną. Są ellos on nuestros. Samolot zniżył się jeszcze bardziej i leciał nad naszą drogą. Nikt z nas nie mógł sobie odpowiedzieć na niespokojne pytanie Pedra. Nasz czy nie nasz? Ale samolot odpłynął po chwili ku Kordobie. Pedro odetchnął, jak zresztą poprawdzimy, i, i poinformował z namaszczeniem i ulgą. Es el nuestro. Sztuka rozpoznawania samolotów może się przydać w Hiszpanii. Pytamy Pedra, jak doszedł do swego wniosku. Było to bardzo proste. Gdyby był ich, odpowiada, byłby nas ostrzelał, a jeśli nie strzelał, to nasz. Przed dwunastą dojeżdżamy do Montoro, skalistego gniazda pod urwiskiem rzeki, siedziby sztabu operacyjnego przeciwpowstańczej Kordobie. Jest już coś arabskiego w tym mieście. Przez wąskie uliczki wpadamy na rynek pełen starych domów z herbami u attyk z pięknym kościołem. Postaci świętych w portalu są poutrącane. Sądząc po reszcie, mogły przedstawiać dużą wartość. Jedziemy do sztabu, zakwaterowanego tuż obok w jakimś prywatnym domu. Wita nas paru oficerów, ubranych nieco jak się da, z widoczną niedbałością dla szliw i przepisów. Przychodzi wysoki, przystojny wojskowy, który jak się okazuje jest znajomy mojej towarzyszki. To deputowany socjalistyczny do Kortezów pan B. Mówi doskonale po francusku, co dla mnie, przybijającego się z trudem przez hiszpański, stanowi ogromne ułatwienie. Jest niezmiernie gościnny i uczynny. Sprawuje tu funkcję komisarza, uzgadniającego zarządzenia wojskowych, milicji i władz cywilnych rewolucji. Zaprasza nas na obiad do mesy oficerskiej, ale obiad będzie za godzinę. Po południu zawiezie nas na linię do El Carpio. Przez tę godzinę czasu opłodzimy miasto. Burza rewolucji już przeszła, ale ślady jej potoków pozostały widoczne. Przez kilka ulic, którymi idziemy, widać domy, nie ludzi zamożnych, ale najwidoczniej nieco zamożniejszych, zupełnie splądrowane i okupowane. W kościele bawią się dzieci i pali się ogień na braserze, mosiężnej misie, w której w Hiszpanii utrzymuje się żarzący węgiel z ogniska. Ołtarz i chór, które zresztą nie posiadały wartości artystycznej, są porąbane z jakąś przykrą zaciętością. Pergaminowe arkusze, wyrwane zapewne z mszału, walają się na ziemi. Wrażenie zniszczenia, ponurej, zimnej zaciekłości jest przygnębiające. Ze szczytu wieży ogarnia się widok daleki aż po kordobę. Z rusztowań dzwonu zwisa wielki czerwony sztandar i czuwa warta. Przechodzimy jeszcze kilka ulic... Aż nadarza się młody człowiek z milicji ludowej, który zaczyna nas oprowadzać. Jeszcze jeden kościół, ten przynajmniej zamknięty. Młody człowiek opowiada nam bez skrupułów o tym, jak skończono z księżmi. Z pięciu trzech zabito, dwóch nie zabito, nie. Zostali i teraz są bez sutan, normalnie jak żyć trzeba, pracują w kancelarii miejskiej. Był jeszcze jeden ksiądz, ale ten już na ziemię nie wróci określenie było zastanawiające poprosiłem o wytłumaczenie milicjant odpowiedział tu za Montoro zaraz są góry a w górach o kilkanaście kilometrów stąd są trzy wsi trendowate tak jest tu trąd jeszcze z dawnych lat wsie te są na ziemiach wielkich panów ukryte w wąwozach nikt do nich nie chodzi nikt z nich nie może wyjść raz pastu się zabłąkał nie pozwoliliśmy mu już wrócić Teraz ten ksiądz, na którego miano oko, poszedł w góry. Straże widziały go z daleka, poznały, strzelano. W górach teraz są mgły, ciężko trafić. Ksiądz uciekł do pierwszej z tych wsi. No i dobrze, już po nim. Choćby Hill Robles wrócił, choćby sam król wrócił, jemu już stamtąd wrócić nie wolno. Takie prawo było i będzie. On już z tamtymi umrze. Nigdy, nigdzie nie słyszałem o tym, żeby wśród wiosek andaluzyjskich Sierry krył się trąd. Ale są wioski w Rumunii, gdzie jest trąd. Może i to jest prawda. Milicjant rozważał dalej. Może jemu lepiej, może gorzej. Dla nas lepiej, bo nie mamy kłopotu, a on już tam pozostanie, trendowaty. Doprawdy tam trąd? Niech państwo spytają doktora. O tam, w szpitalu. On tutejszy. Zaciekawił nas szpital. Lekarza zastaliśmy w przedsionku. Już słyszał o naszym przybyciu. Może wyobrażał sobie, że jesteśmy towarzyszami politycznymi. Może był z natury uprzejmy. Dość, że nawet w warunkach hiszpańskich uprzejmość jego była niezwykła. Objaśniał nam, tłumaczył. Potwierdził wersję o trądzie. Poprowadził do swoich chorych. Szpital był dawną fundacją klasztorną z 1620 roku. Miał być przytułkiem dla starych i chorych montora. Miał sto łóżek. — Tak, sto łóżek — powiedział lekarz. To na wiek XVII było bardzo dużo. Montoro wtedy było małe. Szpital wyposażono w ziemię, które wówczas przynosiły niewiele. Teraz jednak Montoro się rozrosło, przybyło chorych i nędzy, a szpital pozostał taki, jaki był w XVII wieku. W pierwszej sali ujrzeliśmy przy jednym z łóżek starszą, już nieco ociężałą pielęgniarkę w białym kornecie. Z początku nie zwróciłem na to uwagi. Świeckie pielęgniarki nieraz noszą coś podobnego. Moja towarzyszka była uważniejsza, zapytała wychodząc z sali lekarza. Lekarz wydawał się niezadowolony z naszego odkrycia. Tłumaczył się mocno. Okazało się, że tak. W szpitalu pozostały zakonnice opiekują się dalej chorymi, a teraz i rannymi. Rannych nie jest w tej chwili dużo, bo zwykle odsyła się ich dalej. Ten szpital nie ma dość łóżek. — Cóż było robić? — tłumaczył się lekarz. — Trzeba było kogoś do opieki nad chorymi. Nie mieliśmy naszych pielęgniarek. Te zakonnice, poza tym, że były zakonnicami, nic nikomu złego nie zrobiły. Biedne dziewczyny. Chciano nawet, żeby zrzuciły habit. Pewne, że to byłoby najlepsze. — Ja gorąco doradzałem. — Cóż ja jestem winien? Był bardzo zakłopotany, choć uznawał, że właściwie nic nie zawiniły te kobiety. Przepraszał i tłumaczył się. Przepraszał, że dał im żyć, że dał im zachować strój, jaki chciały nosić, że dał im wolność wyznania i wolność pielęgnowania chorych. Z tego wszystkiego tłumaczył się długo i szybko. Z tym tłumaczeniem byliśmy u dna tego straszliwego ostracyzmu, nietolerancji, jaką niosła z sobą rewolucja. Przeszliśmy jeszcze jedną salę i drugą Wchodząc do niej, miałem wrażenie, że lekarz drgnął nieprzyjemnie. Istotnie przy stole, zawalonym bandażami z krwią czy rudą ropą z ran, stała jak na złość jeszcze jedna zakonnica zwrócona do nas. Musieliśmy przejść koło niej. Tak, to była niewątpliwie zakonnica katolicka. Na białym kołnierzu podchodzącym pod szyję wisiał dość duży, w tych warunkach ogromny, metalowy krzyż. Szliśmy na wprost niej. Lekarz... My dwoje, wyglądające od razu na gości cudzoziemskich, niemało komunistów zagranicznych, przewinęło się przez Montoro. Za nami milicjant. Milicjanta może siostra znała z niedawnych wydarzeń. Najwidoczniej przestała na nasz widok pracować. Zwróciła się zupełnie ku nam, trzymając brudne szarpie w ręku i patrzyła. W tym spojrzeniu było wyczekiwanie, był spokój, ale był też i nietłumiony, wyraźny lęk. Zakonnica patrzyła nam prosto w oczy. Wydawało mi się, że lekarz i milicjant wodzą oczami po sali, po chorych, że jakby unikają tych oczu. Może tak się tylko wydawało. Przychodziliśmy wolno, nikt nic nie powiedział, byliśmy już przy siostrze miłosierdzia. Była to młoda, zupełnie młoda dziewczyna. Miała smutne, spokojne oczy. Oczy bardzo poważne. Była ładna, może nawet piękna. Mogła mieć wiele powabów i wiele pokus opuszczenia tej sali cuchnącej szpitalem, opuszczenia wymagających chorych i niechętnych przełożonych. Wyjścia w świat, który jej otwierała, bez jej winy przecież rewolucja, gdzie jako nawróconą przyjęto by z radością jako zdobycz, jako zwycięstwo. A jednak pozostawała dalej w tym szpitalu, który ją ledwie tolerował. Przewijała rany milicjantów, słuchała przekleństw i bluźnierstw. Wiedziała, że lekarz tłumaczy się i usprawiedliwia wobec obcych dziennikarzy, iż pozwala jej żyć i pracować. Może zobaczyła, że patrzy na nią zbyt uważnie, że przystanęliśmy przy niej. Miała ręce pełne brudnych, obrzydliwych szarpi, ludzkiego brudu, ociekające wydzielinami ropy. Tani krzyżyk, jedyny krzyż, Montero, może jedyny na setki kilometrów wokoło Montora, Błyszczał z bliska jeszcze wyraźniej na sukni, wyraźniej niż ten czerwony sztandar na wieży kościelnej nad miastem. Staliśmy oto niezawodnie na ruinach najbardziej katolickiego państwa, jakie wydała historia. Nie było już króla, który nosił tytuł katolickiego, nie było żadnego z dwóch prymasów Hiszpanii, arcybiskupa Toledo i arcybiskupa Taragony. Nie było ani książąt kościoła, ani kościołów. Nic nie pozostało z wielkich mistrzów zakonu rycerskiego świętego Jakuba z komposteli, balifów zakonu Kalatrawy, rycerzy zakonu avis synów świętego Wincentego Ferrera i świętego Ignacego Loyoli, puścizny świętej Teresy i potęgi wielkich inkwizytorów. Po 11 wiekach purpury i władzy Kościół cofnął się do czasów Saula, biskupa Cordoby i Eulogiusza, biskupa Toleda, tropionych i zamęczonych na stokach Alkazarów Arabskich. Młoda siostra zakonna, która stała przede mną w białej chuście na głowie, była jedynym przedstawicielem kościoła. Wszystko to trwało i mogło trwać zaledwie moment. Woleliśmy nic nie powiedzieć. Odchodząc i przechodząc koło tej dziewczyny, skłoniłem się tylko głową. Nisko, bardzo nisko. Tak nisko, że to jednak zauważyli, choć nic nie rzekli moi towarzysze montorscy, że zrozumiała to zakonnica. Popatrzyła naraz tak jakby kogoś jej najbliższego, dobrze znajomego, o kim nie wiedziała, czy jeszcze żyje, zobaczyła nagle przy sobie. Tak nisko się nie skłoniłem, a pewno i nie skłonie, przed żadnym człowiekiem w życiu. El Carpio Do obiadu w oficerskiej mesie zasiedliśmy po spół z deputowanym B i trzema oficerami w kurtkach skórzanych, bez śliw jedynie z jakimiś nowymi oznakami na rękawach. Przy mnie zajął miejsce oficer dosyć młody, milczący. Podczas rozmowy dowiedziałem się, że pochodzi ze znanej ze swych lewicowych sympatii rodziny kordobańskiej i że dwóch jego braci zostało niedawno rozstrzelanych, a reszta rodziny jest w więzieniu. Mówiło się o tym tak spokojnie i niemal obojętnie, że na chwilę przyszło mi nawet na myśl, bardzo się tego wstydzę, że jest to rodzaj zmyślonej propagandy, Spotykałem się potem z propagandą bardzo celową montującą wiele rzeczy, ale dziś nie mam wrażenia, aby ów oficer z Montoro mówił nieprawdę. To tylko reakcje tych ludzi w Hiszpanii są inne, może właśnie boleśniejsze niż byłyby u nas. Mówiono przy obiedzie o tym, że nie bierze się jeńców. Widziałem, że niestety rozstrzeliwuje się po obu stronach z największą gotowością, ale myślałem, że trzeba ten zapał, o ile to jest w naszej mocy, Studzić. Powiedziałem, że o ile wiem, wojska rządowe nie zabijają wziętych do niewoli, że to właśnie jest należycie oceniane wreszcie świata i dobrze służy ich sprawie. Ale moja pochwała spotkała się ze złą oceną wojskowych montorskich. Pewien oficer wręcz oświadczył, że przeciwnie, niech tylko którego z tych drabów weźmie do niewoli, już go się nie wypuści. B. inaczej zareagował. Powiedział, że... Istotnie zdeklarowanych przeciwników politycznych się traci, lecz w innych wypadkach republika jest wyrozumiała i humanitarna. Najlepszy dowód możemy ujrzeć po obiedzie w postaci młodego maura schwytanego w nocy i przyprowadzonego do komendy. Wprawdzie ów oficer, który tak się srożył poprzednią, mruknął i teraz coś, co oznaczało mniej więcej no, musimy go przecież wybadać. Ale wolałem wziąć słowa B za dobrą monetę. Razem z moją towarzyszką Komplementowaliśmy ich więc długo i dobitnie załów niewątpliwy dowód humanitaryzmu, z myślą, że jeśli tym ludziom zależy na opinii zagranicy, może zechcą wstrzymać, choć w wypadku jeńców, rzeź wojenną. Panny Jeziorańską zainteresowały natomiast inne rzeczy, o których mówił deputowany B. Wiedząc, że kordoba zachowała po swych wsiach jeszcze wiele wyrobów z najlepszej szkoły arabskiej średniowiecza, pytała już po drodze, w jednej ze wsi o rodzaj łyżników, kutych misternie, najprostszej rzeczy na świecie, ale też znajdującej się dziś tylko po chatach w odległych wsiach. Jest to jakby krata wyginana i cyzelowana, którą wiesza się na ścianie przy kominie i na której wiszą wszystkie łyżki i chochle. Łyżniki takie są poszukiwane przez cudzoziemców, a w niejednym bogatym domu hiszpańskim wiszą po dawnemu już jako czysty motyw dekoracyjny. Czy w tych okolicach, tak bliskich kalifackiej Kordoby, nie można tego dostać? B. ożywił się znacznie. On właśnie sam jest zbieraczem takich rzeczy. Niedawno kwaterował w jakimś korticho szlacheckim, gdzie było moc starych mis mosiężnych, kutych łyżników i lamp oliwnych z miedzi. Taka szkoda, że musieli się stamtąd dość szybko wycofać i nie zdążył tego zabrać. Już ma dość ładne zbiory. Byliśmy oboje bardzo zażenowani na takie diktum. Jak to określić? Łupy wojenne? Hmm, być może. Można skądinąd i naszą wyprawę wiedeńską, która tyle rzeczy tureckich nawiozła do dworu szlacheckich, uważać po trosze za kolidującą z prawem własności. I można z drugiej strony powiedzieć, że deputowany B, który dzięki wojnie i rewolucji proletariackiej w tani sposób powiększa se zbiory antyków, jest tylko jednym więcej zbieraczem trofeów i łupów, poprzez Aleksandra Wielkiego i rycerzy krzyżowych, aż do Jana III i Napoleona. Miałem sposobność słyszeć później w Walencji ciekawe wywody na ten temat i nie jestem w stanie ocenić czynu B, ani nie mam na to ochoty. Piszę, jak to było, i notuję, że naszym pierwszym uczuciem było jednak zażenowanie. Całe szczęście, że B pochłonięty był swoją myślą i mówił, nie zatrzymując się wcale. W El Carpio, z którego nas poprowadzą do linii, jest również wiele pięknych rzeczy. Jest to bardzo stare, a odległe od dróg Pueblo. Było markizatem. Pan na El Carpio miał tytuł markiza. I należało do księcia Alby. Jest tam również jego pałac. B da polecenie do miejscowego komitetu frontu ludowego. Do Carpio było już tylko kilka kilometrów pierwszymi naprawdę złymi drogami, jakimi jechałem w Hiszpanii. Mijaliśmy samochody wojskowe i posterunki. Czuć było frontem. W miasteczku położonym na cyplu wzgórza i stłoczonym, jakby żaden dom nie mógł zdecydować się na zejście o kilkanaście kroków dalej, gdzie zaczynało się wolne pole, zameldowaliśmy się w komendzie odcinka, która już była powiadomiona telefonicznie. Dano nam przewodnika i ruszyliśmy naprzód. O kilometr dalej pozostał nasz samochód. A my sami przeszliśmy polem, świeżym zupełnie ścierniskiem, do niewielkiego sadu oliwnego, gdzie pomiędzy drzewami poprzeciągano druty kolczaste i wykopano rowy strzeleckie. W niewielkim domku stróża polowego palił się ogień. Dzień był bardzo słodny. Przyjął nas kapitan, szef odcinka. Objaśnił pokrótce sytuację. Znajdujemy się na wzgórzu, które dominuje nad dwiema sąsiednimi dolinami będącymi już w zasięgu powstańców. Na wprost naszego wzgórza, na przeciwległym zboczu, znajdują się pozycje nieprzyjacielskie. Za tym zaś wzgórzem widzi się już kordowe. Pozycje te zajmują rządowcy od dawna, od sierpnia. Prawie codziennie jest wymiana strzałów artylerii z El Carpio i za Villafranca. Czasem nalatują ich samoloty. Często ostrzeliwuje się wojska w pasie neutralnym. Wyszliśmy z domu ku liniom. Niedaleko stamtąd żołnierze ćwiczyli rzut granatem. Linia była o kilkadziesiąt zaledwie metrów. Stanowiły ją najpierw ziemianki, okryte słomą i ziemią. Nieco niżej, u skłonu wzgórza, ciągnął się płytki z zygzakami schodzący okop. Deszcz siąpał i żołnierze najwidoczniej nudzili się na potęgę. Po drugiej stronie nie było nic. Nie wychodziliśmy przez okop, tylko w obawie zdemaskowania pozycji, choć najprawdopodobniej po tak długim okresie bojów była już ona tamtej stronie dość dobrze znana. Przez peryskop opatrzony w szkła powiększające można było widzieć całą dolinę. Były to rozległe pola i ścierniska. W pewnym miejscu pokazano nam poruszające się punkciki. Po chwili dostrzegliśmy, że to ludzie, najwidoczniej chłopi, krzątają się przez zwózce ostatnich kopic zboża. Widać było konie, dwukołowe wozy hiszpańskie, szerokie kapelusze campesinów. Musieli być już pod obstrzałem tej i tamtej strony, zwłaszcza zaś powstańców. To prawdopodobnie ich domy znajdowały się na samym dnie szerokiej płytkiej doliny, która oddzielała szerokością może dwóch kilometrów pozycje nieprzyjacielskie. Wojna zatrzymała się tak nad nimi i chłopi nie słuchali jej praw. Istniało dla nich prawo zbiorów i żniwa, obostrzone tylko rygorem nadchodzących deszczów. Zdawało się także, że ludzie w dolinie nie uznają praw wojny. Wczesny zmierzch zapadł, gdyśmy byli z powrotem w Welkarpio. Teraz przyjął nas młody, sympatycznie wyglądający robotnik, który mówił do nas towarzysze. Był sekretarzem frontu ludowego i otrzymał co do nas polecenia od B. Pytaliśmy się dalej o sławne łyżniki, ale on nie bardzo wiedział o co chodzi. Natomiast obiecał nam najchętniej pokazać El Carpio, które Bogiem, naprawdę prawdą niewiele nas interesowało poza starą wieżą czatnią na szczycie wzgórza. Zaprowadził nas najpierw do Palacio księcia Alby. Palacio było dużym domem o wysokich sklepieniach i lepiej pobielanym od innych. Prawie wszystkie pokoje były po prostu mieszkaniem rządcy tej części dóbr i przedstawiały obraz zupełnego nieładu. Na podłodze walały się książki, szmaty, rozbita porcelana. Było też kilka dużych, mosiężnych mis. Częstowano nas nimi jako prezentem i to chodzenie po cudzym domu, najwidoczniej dobrze już splądrowanym, stawało się przez te ciągłe częstowania coraz przykrzejsze. Okazało się też, że nasze zwiedzanie miało w ich pojęciu swój główny cel właśnie w owych darach. Zabraliśmy się do wyjścia, ale nasi gospodarze byli tym nie tylko zasmuceni, ale jakby przygnębieni i nastraszeni. Bali się po prostu, że nam nic nie odpowiada. Może się bali tych z Montoro. Widzieliśmy, że wysilają się uporczywie, żeby nas ułagodzić i przejednać. Że na nasze podziękowania za oprowadzanie odpowiadają jak na bardzo zdawkowy i nieprawdziwy komplement. Zaczęli nas namawiać do obejrzenia innego domu faszystów i znowu zaczęli nas usilnie częstować. Sytuacja była zupełnie kłopotliwa i niewyraźna. Nasze zakłopotanie było przez tych ludzi tłumaczone, zdaje się, jako widoczne niezadowolenie z ich darów. Moja towarzyszka coś jeszcze bąknęła o własności ludu, ale to już najmniej przemówiło do przekonania. Powiedziano nam, że oni właśnie są ludem i że obdarowują obcych przyjaciół. Nasz główny Cicerone ów tak sympatycznie wyglądający robotnik, powiedział wreszcie, że jest jeszcze jeden dom, gdzie mieszkają faszyści, którzy nie uciekli na wieść o rewolucji. To było coś, co mogło nas zająć. Poszliśmy tam. Po drodze opowiedziano nam, że z pięciu księży, którzy byli w El Carpio, trzech uciekło na czas do Kordoby, dwóch zabito. Jeden z nich był kapelanem wojskowym i zabił w starciu dwóch górników. Kazano mu się pomodlić nad ich zwłokami, i zastrzelono go przed kościołem. Dom, przed którym stanęliśmy, był zupełnie niezamożny. Wewnątrz sieni wisiały nieładne kolorowe lampki, tania, miejska rupieciarnia. W drugim pokoju, do którego pobiegła otwierająca nam drzwi dziewczyna, słychać było szmery i szepty. Nasz oprowadzający wszedł tam zaraz i wyprowadził wszystkich. Stanęły tak przed nami dwie młode dziewczyny, mała dziewczynka i mały, może jedenastoletni chłopiec. Między nimi stała starsza otyła kobieta o wylęknionych, pokornie patrzących oczach. Trzeba było coś powiedzieć. Udaliśmy, że nic nie wiemy, że jesteśmy zagraniczni dziennikarze, którzy poszukują starych kowanych łyżników. Starsza kobieta, kłaniając się, odpowiedziała, że nie ma. Na to nasz towarzysz rzekł po hiszpańsku. No prędzej stara, to nasi towarzysze, trzeba im dać co tylko masz. Nie zrozumiałem tych słów, odczułem tylko ostrość tonu i zobaczyłem silny odruch mojej dobrze znającej hiszpańskiej towarzyszki. Ale jednocześnie kobieta zaczęła się energicznie krzątać. Było przykro patrzeć, jak otyła i ociężała rusza się szybko, nie wiedząc jeszcze, za co chwycić, jak najbardziej usłużyć i dogodzić. Dzieci patrzyły na nas z nieruchomiałymi, martwymi oczami. Stara kobieta wydobyła mosiężny garnczek, biedny i zabrudzony i zaczęła go jednocześnie wręczać nam i ocierać. Jej pośpiech i uniżoność, nieludzka, psia, uniżoność zwierzęcia, które bito, musiano bić, była czymś okropnie przykrym. Zaczęliśmy szybko mówić, że nam nie o to chodziło, ale gdy pomyśleliśmy, że dalej zaczną cały dom przewracać, powiedzieliśmy szybko, że musimy zdążyć na czas do deputowanego B., Formuła okazała się zrozumiała i skuteczna. Po chwili byliśmy już na dworze. Mieliśmy ochotę uciec z tego domu. Tymczasem nasz towarzysz powiedział nieco obrażony. Nie wiem, czemuście się tak cackali. To znani faszyści. Myśmy tu dwóch synów tej tam rozstrzelali. Jej dwóch synów? Spytaliśmy. Ale to już nie było niespodzianką. Za co? Falangiści? Nie, tak w ogóle faszyści. Mieli po dwadzieścia trzy i osiemnaście lat. Na pewno byliby z tamtymi, znani faszyści. Ten mały tam pozostał. On ma tylko dziesięć lat. Pozbywamy się tylko tych, co mogą z nami walczyć».